Witam bardzo serdecznie. Słuchacie nowego podcastu w sieci pod tytułem, bardziej o nazwie, Dyktafon. Ja jestem Sebastian i będę go od czasu do czasu sobie prowadził, nagrywał i prezentował w sieci. Czym będzie Dyktafon, tego ja sam nie wiem. I najprawdopodobniej nigdy się nie dowiem, bo będzie to coś o czymś. Czyli wszystko o niczym, nic o wszystkim. No, taka... Dziwna, zaplątana tematyka, czasami sobie może posłuchamy jakichś ciekawych piosenek znalezionych w sieci, czasami ja wam opowiem coś o jakiejś dobrej książce, filmie, dużo będzie o serialach, bo jestem oficjalnie fanem seriali, ale nie takich, wiecie, typu Klan czy Plebania, ale takich ogólnie, seriali typu na przykład Dexter, tak, czy no, popularnych u nas w kraju Zagubieni, chociaż ja osobiście sam nie przypadam, ale nieważne. Każdy lubi to, co lubi, o gustach się nie dyskutuje. Będzie też trochę o internecie, o technice, o komputerach. No dosłownie o wszystkim, o czym może nam mówić na tym świecie. Będą wydarzenia, będzie sport, będzie polityka. Różne takie dziwne rzeczy. O wszystkim tym będę mówił w dyktafonie. Zaprezentuję Wam różne strony internetowe. O tym już mówiłem, ale wiecie, takie ciekawe strony internetowe, Jakieś takie społecznościowe, jeżeli na przykład ktoś będzie miał problem z poruszaniem się po tego typu stronach, może zrobimy specjalny programik o tym. Na pierwszy rzut oka na pewno pójdzie pod lupę podomatic.com, na który mam zamiar uploadować na początek pliki ze swojego podcasta, no ale to się wszystko okaże, będę mówił będę przytaczał artykuły różne, opowieści więc będzie się dużo ogólnie działo będzie też coś o Szczecinie bo to moje miasto rodzinne. więc o nim na pewno też będę tutaj nawijał no i co to by było chyba na tyle w odcinku zerowym który takim będzie małym wprowadzeniem do tego, co tu się będzie działo. Będzie się działo dużo. No ile będzie mi starczyło na to chęci i czasu. Jeszcze może wspomnę tylko o tym, że w tle. Leci piosenka zespołu The Postman pod cyzlem tułem stolen thief. mam nadzieję, że dobrze powiedziałem Thief, bo to złodziej po angielsku. Będę korzystał z materiałów z serwisu yamen.com, więc mam nadzieję, że ogólnie Wam się to spodoba. Ja się już z wami dzisiaj teraz, w tym momencie dzisiaj. W tym momencie się z wami żegnam. Życzę Wam dobrego wieczoru, dobrego dnia, dobrej nocy, nie wiem kiedy tam będziecie to słuchać. Posłuchajcie sobie końcówki utworu i do usłyszenia mówi dla Was Sebastian.